Jak wiadomo, mamy nowy rok, także to takie dzisiejsze spotkanie będzie podsumowujące. Myślę, że wiele osób takie jakieś podsumowanie nowego, noworoczne robi. Także my dzisiaj się zastanowimy, co ciekawego, a i nieciekawego zdarzyło się w 2012 roku. I pierwsze pytanie moje do Was, to będzie właśnie odnośnie najciekawszego, najważniejszego wydarzenia zmienionego roku, jeżeli chodzi o elektroniczną rozrywkę. To może być jakaś premiera gry, nie wiem, ogłoszenie pracy nad jakimś projektem, może czyjaś wypowiedź z branży, no cokolwiek, co Wam przychodzi do głowy, a jest związane z tematem. Najciekawsze. Nie gra, ani Ale ani... to dlatego, że dzisiaj właśnie przypomniało mi się, parę miesięcy temu dowiedziałam się, jak zapewne wszyscy wy również o, o tym, że planowana jest na ten już rok premiera nowej konsoli UYA. I napisałam tekst o tej konsoli jakoś, no, wydaje mi się, że to było około sierpnia. I właśnie dzisiaj sobie zainspirowana naszym spotkaniem dzisiejszym. Przypomniałam sobie o tej konsoli, bo w zasadzie to nie śledziłam tego, co się tam dzieje. Więc weszłam na ich blog i na stronę i okazało się, że już można obejrzeć w internecie tak zwany unboxing. Zrobili wersję dla deweloperów i pierwsza paczka z wszystkimi konsolami uja już została do nich wysłana, więc teraz zadanie przed deweloperami żeby zacząć tworzyć gry na te konsole. No, i myślę, że to było jedno od, no, z ważniejszych takich wydarzeń w świecie gier. Zobaczymy, znaczy z wydarzeń, z zapowiedzi nawet bo to nie, jeszcze nie jest żadne wydarzenie. 28 grudnia wysłali paczuszki. Można obejrzeć w internecie właśnie filmik z rozpakowywania konsoli zobaczyć, jak o, jest maleńka, po prostu, słuchajcie, jest. W zasadzie to jest jak ta filiżanka, tylko trochę bardziej kwadratowa. Nie jest taka ładna jak była na obrazkach, które pokazywano wcześniej, bo z, y, ta wersja dla deweloperów jest plastikowa, przezroczysta. Made in Taiwan, krótko mówiąc. Znaczy, no, powie, powiedzmy, y, ma taką samą, pewnie, pewnie ta wersja ostateczna będzie inna, ale, y, no, więc w zasadzie to wiele wielu z nas nie dowierzało, ja też nie byłam pewna czy tam wyjdzie w ogóle, czy potrzebna jest taka konsola, zastanawiałam się, a tu się okazuje, że oni już w zasadzie to się dzieją, bo bo ten prototyp został zbudowany, wysłany i za chwilę pierwsi ludzie będą go testować. Także dla mnie, na start, to uja. A mnie ciekawi, jak się rozwinie z Kickstartera, który bardzo dobrze rozpoczął się. A to piękne przejście od UI do Kickstartera. Tak, coś nowego. W trumnie Pomijanie, pomijanie wydawców. Uśmiechnięcie się dobierać do finansowania naszych projektów, do finansowania naszych marzeń. Tak naprawdę to nie nawet nie prostu kota worku, ale kupa, nie wiem, worka na kota worku. Jeszcze nic do projektu tego nie wyszło, tak myślę, ale jest duży potencjał. Co po będzie? Mi się wydaje, że koncept Kickstartera może umrzeć albo przynajmniej zgasnąć trochę, bo w tej chwili to wygląda tak, że największe projekty już powstawały, tam zgadnają po 3 miliony, a w tej chwili ludzie są mniej chętni do wydawania tej kasy mhm. na te projekty. Nie? Ja sam mam chyba z 5 czy 6 projektów, na które już włożyłem kasę i tylko czekam. Niektóre aktualizują się nie wiem, raz na parę miesięcy i tak nie wiadomo, czy cokolwiek jeszcze z tego wyjdzie. Była afera z Code Hero, które przez chwilę wyglądała jakby twórcy mieli tylko zgarnąć kasę i uciec w dal. Sądzę, że ludzie już będą mniej chętni do tego finansowania. Ale za to w Europie, ponieważ trochę to do nas później doszło. W Polsce najpierw był tylko Polak Potrafi i teraz nie jestem w stanie wymienić wszystkich, ale dosłownie na, w ciągu miesięcy powstają nowe, jest ich co najmniej e, pięć. Jak mi się uda połączyć z internetem, to w międzyczasie e, wynajdę je. Niektóre finansujące tylko filmy, e, niektóre tylko jakieś przedsięwzięcia kulturalne. Fakt faktem, że no, ludzie niechętnie... Jest jeden z specjalnie tak dedykowane pod uh, gry, które się nazywa Gambyshes, mm. z który jest organisk, jeżeli dobrze pamiętam, założyły przez ludzi, którzy pracowali nad, czyli si pracowali mm. i y pracowali nad tym programem Forever, mm. ale w tej chwili nie jestem stanie, nie pamiętam na jakim, na jakim etapie mm. stanął ten projekt. Zobaczymy. W Islandii też powstał w tym roku parę miesięcy temu taki portal i to na fali tak naprawdę załamania gospodarczego, więc może, może w Europie jeszcze się ten, ten format nie wyczerpał jest przesłościowy. No, były premiery z Kickstarter'a, które okazały się dużym sukcesem z sektora Indie, jak Faster Than Light, które, które naprawdę dla mnie jest jednym z większych odkryć tego roku. No i oczywiście w klimacie neurogi, który mnie bardzo pociąga. Aczkolwiek to trzeba zaznaczyć, że oni um, kwoty z Kickstartera, które zadałem, o jednej pamięci nie mieli przeznaczyć głównie na beta testy. Oni w mieli już większej części przygotowane. Natomiast to było niewątpliwie bardzo ważne w kwestii tego, jak dobra jakościowo jest ta gra, jak ona jest wypracowana, bo to testy trwały w sumie dosyć długo, jak na taką małą grę ponadku roku chyba. Nie? A jakby dopracowanie tej krzywej doświadczenia w przypadku konkretnie tego rodzaju gry, no jest bardzo istotne, więc rzeczywiście wydaje mi się, że to mogą mieć decydujące znaczenie, jeżeli chodzi o jakość rozgrywki. No poza finansowaniem gry jest jeszcze kwestia współtworzenia, twórcy e, drugiej części Westland e, zwrócił się do graczy z taką inicjatywą, że jeżeli ci stworzą e, jakieś modele do gry i będą one wystarczająco dobre, to mogą zostać zaimplementowane do e, wydanej wersji, więc to się może też rozwinąć w tym kierunku, że nie tylko będziemy finansować gry, ale będziemy ich współpracować. I to jest chyba taki główny haczyk w tej chwili na Kickstarterze, że można mieć jakieś swoje, o, od swojego nie wiem, imienia czy zaprojektowane przez siebie, a... Dokładnie. No to jest zresztą taka modna tak, ostatnio wizja, że już nie jest się tylko tym odbiorcą, konsumentem, ale też coś tam można u siebie... uczestnictwo, uczestnictwa tak jest, na takim poziomie. Tak że coś tak, można ci na różne strzeni. W kwestii tak, współtworzenia, yy, znaczy współtworzenia gier że trochę tak, yy, nawiązując trochę tak na obak. Yy, właśnie od wydarzeń w 2012 to w 2012 mieliśmy kilka głośnych pafer, czyli jedną z tych pafer. Było, była było oczywiście zakończenie y, tygodniu Mass Effect i presja graczy, która była, y, była graczy sprawiła, że y, zmieniono zakończenie rozwinięto lepsze wydarzenie rozwinięto dołożono to, co powinno być po, co powinno się znaleźć w pierwszej w pierwotnie No tak, bo możemy mówimy na razie właściwie o takich pozytywnych samych wydarzeniach no czas też Jakieś takie smaczki. No to e, Negatywne wydarzenia związane z trzecimi odsłonami wielkich serii, to dla mnie Diablo jak najbardziej. E, Wiedziałam, że to temat płynie. Czekałam na to długo, jak my wszyscy. E, I no niestety jestem, jestem zawiedziona. Wprawdzie jakby z, z rozwojem, prawda? z pojawieniem się tych paragonów i z czasem jak to funkcjonuje to trochę oni poprawiają różne rzeczy i zaczyna to nabierać umiejętności. natomiast pierwsze nie było po prostu dramatyczne dla mnie, zarówno jeżeli chodzi o ten sklep, który właściwie wprowadzę jakąś destrukcję do tego systemu tworzenia tworzenia itemów w MAG, i wszystko było takie niedograne już te ostatnie akty to po prostu ten poziom w niebie bardzo duże dla mnie już a z drugiej strony bardzo mnie to ucieszyło bo będę właśnie o tychże pisać w swoim doktoracie więc będę miała takie zrównoważone opinie jeżeli chodzi o pierwsze części i później następne więc przynajmniej nie będzie to nudny rozdział a co do jeszcze premie tegorocznych, to dużo ciekawych właśnie tytułów indie pojawiło się na Xboxie, na Live Arcade. Były to tytuły, które już jakoś tam wcześniej funkcjonowały, ale w nowej, osłonie, w nowej odsłonie czasem się pojawiły, jak w przypadku spelunki które dla mnie jest bardzo też interesującym tytułem ze względu na znowu Neoroki i ten klimat etrio. i jeszcze to jeden taki tytuł, który dla mnie jest dość ważny to Fez zrobił na mnie dużo A co powiedzieć o 2012 jako początku nowej generacji konsol ósmej To my w Polsce nie, my możemy, nie mamy dużo do powiedzenia o tym, bo praktycznie prawie nie było ale jest... To jest tak, trzeba generować zaszły wszystkie egzemplarze, cały czas No jest to, jest to też jest właśnie to, to taką ciekawą kwestię, podjąłeś, o której też miałam zamiar tutaj y, zapytać Was, właśnie co sądzicie o tym, że Nintendo jako pierwsze wydało konsolę nowej generacji. Tak? Ja, jak to w Cześć, wpłynie? To jest taka półgeneracja. Pół mhm. jest jest mhm. Bo znaczy, jestem ciekaw, co się rozwinie, kiedy wyjdą faktycznie nowe konsole z y, tam, większą mocą i tym wszystkim i czy jak teraz im się opłaca robić porty na Wii U ale nie, Batman, Arkham City, albo Darksiders, mm -hmm. albo cokolwiek to jak przy tych nowych konsolach się im będzie opłacało robić porty, które będą słabsze bo Wii U pewnie będzie miało słabsze specyfikacje Mario, I to pociągnął <laughs> jeżeli je zapowiedzą, najczęściej no, mi się wydaje, że może być tak że wyjdą nowe konsole, wyjdzie konsola od Sony, wyjdzie konsola od Microsoftu nowej generacji i po jakimś czasie do tych konsol zostanie dodany kontroler z mini ekranem mhm. po prostu po jakimś czasie się okaże nagle, że patent się przyjął i e, firmy będą musiały nadgonić jeżeli się przyjmie, bo nie wiadomo to by jeszcze tak naprawdę Nintendo ma talent do innowacji hmm. to już nie bywało zresztą to, to byśmy mieli po stary z bo wtedy tak jak się przyjął koncepcja, się koncepcja y, Interfejsu kaptycznego. Kontro... Tak. <grymne> y <grymne> y przyjęło się z Wii, więc w dużych chyba musiał powiedzieć, że musimy coś takiego zrobić. PlayStation stworzyła swojego Mowa i y Microsoft znaczy sam stworzyło swojego Mowa, a Microsoft stworzył swojego Kinecta. I podejrzewam, że to może też pójść w takim kierunku, że. Zwłaszcza to widać już zach y po zachowaniu Microsoftu. Mianowicie chodzi mi o zapowiedziany w tym roku na E3 który mm -hmm. zapewnia nam część takich funkcjonalności, które są dostępne z poziomu najzwyklejszego tabletu. Mm -hmm. No właśnie, bo to jest trochę takie wymieszanie magicznej różdżki z tabletem. To, w przypadku Microsoftu to, w w to Microsoft, on jest w takiej ciekawszej pozycji, bo to nie jest tak, że my zobaczyli, że Nintendo produuje swoje menu i teraz otwieramy cały oddział poświęcony tabletom, robimy tablety, wypychamy coś podobnego żeby zbić na tym kasę, tylko to jest tak, że oni już planowali te tablety, już chcieli potoczyć, wytoczyć wojnę Apple'owi, już chcieli zgarnąć kasę, a X Xbox Smart Class jest tego wszystkiego takim dodatkiem, który, no nie wiem, łączy te dwa systemy razem ze sobą. A w generacji będą chali w tego Kinecta, którego oknęli chyba ponad 10 milionów egzemplarzy. w tej chwili już jest pewnie znacznie więcej, więc na to gier żadnych nie ma. I eee, Nie wiem, zrobią jakiegoś dokładniejszego Kinecta i... Będą w to iść, no bo to mogłaby być ciekawa technologia, gdyby była trochę potężniejsza. Czy znaczy jest ciekawą technologią, ale fajnie jakby były potężniejsze. Znaczy, by cały czas spółka. mówimy, że jeżeli mogę tylko słowo powiedzieć, mówimy o tym sektorze konsolowym głównie, ewentualnie pc -towym. natomiast wszelkie Tutaj przewidywania specjalistów od tej ekonomicznej strony branży sugerują, że tym obszarem, właśnie G, który będzie się najbardziej rozwijał, będzie tak zwany casual social mobile. Tak, więc. To też było widać na eczkim. Myślę, że warto też o tym porozmawiać, bo to jest jakby inny w ogóle obszar odbiorcy w pewnym sensie niż my tutaj. Ale z drugiej strony przypuszczam, że każdy też miał okazję w coś na swoim urządzeniu zagrać. Także no ciekawa jestem, w którą stronę Czy Każdy pójdzie, Jakie tytuły? Możemy to Ciekawa jestem, K kto gra w ankieterze? Grałem. Tylko ja się błamałam? ale jestem jest, jest, jedna, jest, jest jedna osoba. Tak, jeden związek, który potwierdza, że głos. No to, który pierwszy raz gra za dwa miesiące to nie Ale grałaś. A się liczy. Ta magia jest. Syndrom tego życia. Ale po raz mam tylko jeden zadumany, który zainstalował swoją nową z Androidem, więc. Mm. No tak, platformy właśnie, Android i osób. Właśnie to że to tak działa. W, mhm. w tym przypadku się tworzy taka po prostu reguła. To jest je, jeden produkt, czy tam może ze dwa, które zbierają całą popularność, ale poza tym to, to, to nie jest taki rynek właśnie dla znaczy może, może jest, ale nie dla wszystkich, mimo Myślę, że osób ściągnęło sobie te ptaki, ściągnęło odwrotnicze czy coś mhm. i dało sobie spokój w ogóle z tym. Ja też nadzieję, że to. jednak social games się tak nie rozwiną i że to wszystko pójdzie w stronę bardziej takich małych wytwórni, które po tym jak zobaczyły, że można odnieść sukces, że można trochę zainwestować w grę, trochę włożyć, dużo włożyć w nią pracy i nie nastawiać się na zyski. Mam tu na myśli sukces firmy Mojang. Mhm. To mam nadzieję, że więcej takich wytwórni się otworzy i będziemy w 2013 świadkami rozwijanie się takich tytułów niezależnych ale które ktoś w tej chwili tak wygląda dodatkowo... mm. już tak jest, już Sashaw Games mm. trochę upadło i w tej chwili leci bardziej w dół niż w górę przecież Zynga co chwila zamyka ze swojej tytuły ostatnio chyba zamknęli 4 e, tak spadło tak chyba Petville tak rzeczywiście K tak samo Popka. Po studia, hmm. Zamyka po kolei studia, uciekają hmm. pracownicy po tak, tak, i tego typu sprawy. Social Games już w tej chwili się wycofuje, hmm. a właśnie królują małe firmy, które robią małe gry na platformie mobilne. Hmm. To już w tej chwili trwa. No jak chociażby nasze polskie Leven hmm. b Studios, prawda? Która ostatnio wydała Anomaly Corea? Sleepover. Hmm. To, to już też wydarzy? Tak, tak. Fajnie. No, czy to jest ten tytuł, który był pokazywany hmm. na filmie? Hmm. Tak, Ta, on już jest dostępny. Czyli co, okazuje się, że wcale nie, że, że nie nowa konsola Nintendo, tak to nie będzie taka rewolucja, bo jednak te te przenośne urządzenia. Nie nie tak. to, jak nie jak to nie zależy, gdzie na jakim dobrać. rynku. Tak, no, to właśnie to to to chciałem, żeby nie, to to tak. pobawili w taką wróżkę trochę i spróbowali przewidzieć. No. W Polsce na pewno nie będzie to szałam. W Polsce na pewno. A że w Polsce to jest problem? Ja tak. żałuję, że nie ma piotra, który mógłby opowiedzieć o tym Opowiemy w jaki sposób, Tak, w jakiś sposób próbował zdobyć swoje Wii U, <laughs> czyli zamawiał konsolę, która miała być wersją czarną, już z jakąś tam grał. Po czym dostał informację o tym, że gra przeszła, ale była grę, który, znaczy konsolę, którą dostał była biała i w dodatku goła bez żadnej gry. I to był problem, bo, bo szukał w różnych sieciach e, przez różne sklepy i jakby dostępność do, do tego sprzętu, no jest, wydaje mi się, w naszym kraju tragiczna. E, więc czy to będzie w, w Polsce jakaś wielka rewelacja? Nie sądzę. Tym bardziej, że na no jakby i też się nie cieszy jakimś wielkim powodzeniem, tak mimo wszystko cały czas są te te, te konsole typu Xbox, Playstation i, i PC chyba rządzą jednak na Nie Jesteśmy rynkiem docelowym dla Nintendo, bo to jest... Prędzej właśnie niż Nintendo to, to, to raczej te, te telefonowe jakieś, mm -hmm. które mogą się pobalić, ale ja jestem ciekawy czy w jakim kierunku pójdzie coś, co chyba w 2012 roku stało się istną plagą, czyli przychodzenie różnego rodzaju gier sieciowych na tryb 3 to Play. I różnego rodzaju tam wykorzystywanie mikropłatności. Jestem ciekawy, czy w przyszłym roku to się jeszcze jakoś bardziej rozwinie, bo. Yy, ja miałem okazję dzięki temu, że niektóre gry przyszły na Free to Play, po prostu spróbować, o co w tym chodzi, na przykład Disney Universe Online. mogłem -hmm. sobie wypróbować, zobaczyć, czy mi się to spodobało. akurat to mi się spodobało i być może to też jest przyszłość, yes. że gry będą w pewnym stopniu coraz tańsze albo wręcz darmowe, natomiast jeżeli... No, ktoś... no, nie, Ta, no, no to płatności, nie? bo Free to Play, to tak naprawdę... Mm -hmm. Natomiast, że... Jeżeli... To chciałem powiedzieć, że natomiast, jeżeli ktoś... Free będzie to try. Chcia... <laughs> tak, <laughs> Free to try. Nie? Wszystko zależy od tego, znaczy... O jakich, o jakich grach mówimy, bo jeżeli chodzi o gry MAMO, to już się to bardziej wyznać nie może, Gry gry jako dokumenty... Czy... Zawsze się może rozumieć. Zaczy, chodzi po prostu o to, że teraz naprawdę mało tego nie odchodzi o badnych o abogacjach, które trzeba było no, uchważyć. Znaczy, jeśli coś to już od razu się przestawi. Tak? Dokładnie, hmm. więc... Staro MAMO jest najgorszym, to, raczej <grym najlepszym, <grym> jednocześnie najstotniejszym przykładem. Dokładnie. <grym> Inna sprawa, jak to, czy mikropłatności będą używane w grach, y, które nie są takimi typowo, takimi stricte grami MMO. Czyli weźmy, y, gra w która wymaga, która, które załatwienie możemy sobie zapłacić, da, możemy zapłacić jakieś dodatkowe elementy, y, za dodatkowe itemy, żebyśmy mogli, żeby nam się łatwiej grało. Albo za, za wyłączenie reklam. To jest nasz test. Czy nie lubię tego nazywać MMO, ale niektórzy tak to nazywają, więc tak. A przecież to sklasyfikować, bo to nie <grystanie> jest <z> ani czyste MMO, ani taka moba. No chyba bardziej mowa, jeżeli na przykład rozmawiamy o rodzimym poletku i o grach free to play to tak, na pewno zyskają jeszcze większy sukces w przyszłym roku w Polsce Chociażby z tego najprostszego powodu, że w Polsce PC to jest dominującą platformą, bo sprzęt, konsole, telefony, chociażby iPhoney są za drogie Są za drogie i no nie wiem, jak ktoś ma perspektywę wydania 2000 na iPhone'a, a 3000 no te. na rozsądny komputer, a te, te mniej... to łatwiej przekonać mnie wypasione smartfony są z kolei często za słabe. I że to znaczy przyjemność z zgrania jest tak niewielka, że tak jak ja no, za, mam tu kilka tytułów, no, nie, nie będę może robić kryptoreklamy, ale to jest za słaby telefon, żeby się w pełni cieszyć z grania. Ma trochę za mało wyświetlacz, nie jest wspaniały, nie ma wspaniałego doświadczenia wizualnego. E, przycina trochę ze, także ja. myślę, że jak już fakt tak, Czy ja, ale... nie, to nie powiem to, to, wysunięte. To, wysunięte. Wysunięte. to jest. Ale ja nie, e, e, nie wiem, zaplądam że to jest e, chodzi o to, że to jest system Android, a w Androida też dużo. Android też nie jest takim wesołym rynkiem, jeśli chodzi o... Ale nawet nie chodzi mi o system, tylko chodzi mi o procesor tego telefonu, Andrzej, tego konkretnego modelu, który jest y, niżej niż wyżej y, gdzieś tam na skali powiedzmy a smartfon. To jest taki problem, że gry androidowe są wtedy ustawiane względem softu, względem minimalnych wymagań danego softu, danego, danego numerka androida. A z iPhone'ami mamy tak, że jest zunifikowane wszystko. W sensie jest, jest mniejsza przepaść, nie mm -hmm. trzeba się dostosowywać. Jeżeli coś ma działać na iPhone'ie 4, no to to będzie działało na iPhone'ie 4. A iPhone'y są z reguły silniejszymi sprzętami, dlatego tam jest, no nie, wiem, lepszy, lepsza modynalizacja, to jest lepsza grafika i bardziej wymagające pozycje. Nie tak, że kupuję Ferrari, mogę nie wiedzieć tylko po podwórku? Bo więcej nie. No nie, nie mam gier. No znaczy to tego jest coś tego. takiego na Androidzie, że właśnie możesz sobie kupić jakiś dwurdzeniowiec, ale on będzie miał powiedzmy Androida 3.0, bo no nie wiem, Sony nie wydało łatki i dlatego możesz grać tylko. możesz jeździć tylko na podwórku, Dlatego też łatwiej przekonać kogoś w Polsce do zakupu PC, i on ja sobie śniadł na przykład nie wiem, League of Legends, World of Tanks i podobno w tym Polacy wydają horrendalne pieniądze na mikropłatności. Jest jakieś może, ktoś na jakieś badania? To jest interesujący wątek. Ktoś może coś Nie ja mam konkretnych e, sum, ale hmm. słyszałem, że, hmm. słyszałem ostatnio, że właśnie w World of Tanks Polacy wydają bardzo, bardzo dużo złota i są na scenie uważani za kraj, który przytapia w to jakieś naprawdę spore pieniądze. Tam jest World of Tanks Revenue per User. Jest około 30 paru dolarów miesięcznie, przynajmniej jakoś było jesienią. Eee, I to jest procentowo jakieś 20-30% więcej niż standard w tym sektorze. Także m, rzeczywiście ten ich model bardzo, bardzo się sprawdza. No to jest to wcale nie jest mało. Słyszymy mm. się w fajnie w to gra i dlatego że to pakują pieniądze. Dlatego moim zdaniem, jeszcze na przestrzeni tego roku, i tutaj u nas tylko grozi. No nie żadne FOWY albo nawet World of Tanks jest w ogóle interesującym przykładem, przypominając no, mój fanatyzm, to yy, dość intrygujące są ich plany rozwoju w obszarze Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ ich interesują takie... osobne wersje gier? Czy coś Nie, wszystko, wersja, wszystko. Jak, jak wszystko jak dokładnie do Azji, ten sam model Azji, no, to ma jakieś tam swoją wersję, na przykład Call of Duty Online, albo no, takie te Dokładnie, więc filmu, czytałam wersji. taki wywiad z panem odpowiedzialnym producentem tej gry, który właśnie mówi, że no zazwyczaj jest taka praktyka, ale nie! Że ich gra właśnie pod tym względem jest fantastyczna, że tam tygrys dwójka, zawsze będzie tygrysem dwójką i wcale nie musi być pomalowany, prawda? w jakieś inne barwy tudzież, no jakby ten proces lokalizacji nie jest tak naprawdę potrzebny, ponieważ to są maszyny wzięte z realiów historycznych. E, a, a Czyli jakby ten setting tutaj nie ma znaczenia, tylko, tylko rozgrywka. E, I podobno takie beta w tym obszarze są bardzo obiecujące, także rzeczywiście no ciekawy, ciekawy pomysł i kto by w ogóle pomyślał te parę lat temu, dwa, że, że, że tak ja tak się jak Jak tak zacząłeś mówić o rozwoju, to myślałem, że Zaczniesz powiedzieć od tego, hmm. że panują rozszerzyć to wszystko Wydaje się World of Airplanes. Warplanes of, e, i Battleships. Tak, to mam Tak, tak. I grałam, ma tak, tak. Ja, ja sobie trochę tego nie wyobrażam. Ja grałam w, w te samoloty, tak? w Alfę i pomijając fakt, że w ogóle dla mnie simulatory lotu są dość trudne i, i, A, to jest skomplikowane. i. Ciężko jest mi to opanować, to no, nie, było, nie było tej przyjemności. tak bo, Myślę, że jest za to, bo na przykład ja z mm kolei -hmm. o wiele bardziej mi się podobał World mm -hmm. of Warplanes niż World of Tanks. Zwiększa hmm. dynamika, na pewno rozgrywki. Zależy <głos> jaką klasą znaczy, <głos> pojazdu. No, nie? Znaczy no, nie ukrywam, że w World of Tanks się przez, mm -hmm. zostałem na niższych klasach, a w World of World jest jak zacząłem tego w, mm -hmm. w szybszych maszynach... O ciekawe, zacznę... i czym latałeś czy, czy ostatecznie? Hmm. Podpałem się do czwartej klasy. Mm -hmm. e Pierw. Mm -hmm to ostatnio maszynego, a tam było niemieckie Mascherschmitte więc... tak <grym i> y, y, choć nie, tam nie za bardzo mi się spodobało granie tymi cięższymi y, samolotami bo... one były zupełnie sterowne ten. Y, y, to w zasadzie co... się będzie jeszcze lubi no na pewno, no nie wiem, no ja jestem trochę sceptyczna. Yy, nie, nie, nie wiem co jeszcze z tymi statkami i w ogóle nie wyobrażam sobie, jak oni chcą to połączyć w jednej z Znaczy tak? to nie będzie bezpośrednio połączone w jednej rozgrywce z ja, tych to bardziej będzie tak, że będzie jakby genetyczna mapa z sektorów, o które będą walczyć między sobą klamę i chodzi o to, że one po prostu Będą walczyć na przestrzeni trzech i po prostu będą przejmować to. No tak, ale jakby. Grasz, grasz tak jak chcesz, ale to jakby, w jaki sposób się przyczynia. No rozumiem, tylko że wojna klanów to jest jakby osobna ścieżka w ogóle w tej grze, a, a można sobie grać tylko w grach osobowych, rozwijać sobie pojazdy i po w ogóle nie brać udziału w wojnie klanów. Więc na tym obszarze właśnie rozgrywki nie dla tej najbardziej hardcoreowej bazy, ale takiego zwykłego gracza, który właśnie zazwyczaj za to nawet nie płaci, ale chce sobie tam popróbować. To mnie to intryguje, jak, jak tutaj to mogłoby być wciągające. Ale A dość, raczej, o co ja się to... odbiję że w takim razie od, od World of Warcraft, o którym wspomniałeś. Dzisiaj akurat e, przyszedł do mnie, e, też napisał do mnie maila, e, w którym e, zarekomendował mi grę, która na razie jest w wersji beta, e, no by sobie zapisałam tutaj. Grę, która się nazywa Firefall. I o tyle wydawało mi się to interesujące. Poszpierałam chwilę w internecie. Jest to gra przygotowywana przez taką firmę Red Five Studios. Okazuje się, że w tej firmie pracują ludzie, którzy stworzyli właśnie Wowa. Więc ja się zastanawiam z kolei. To, to będzie zupełnie inne uniwersum, bardziej takie science fiction niż fantazje. Ja to jest wypadka z jednego innego. Ma być to połączenie MMO, RPG, MMO, FPS. Powiem szczerze, że nie do końca rozumiem, na czym ma polegać innowacyjność tej gry. Podobno czy, nie wiem czy to, czy to jest wystarczająco innowacyjne żeby faktycznie zapalić graczy w takim samym stopniu jak kiedyś zrobił towo. To jest przecież tego tak, zapomniałam. Ym, no możesz pokazać ten obrazek, ale podobno wiadomo jak teraz jest się dostać do Alpy, hmm. Jeszcze jak ten i to sama gra, czy znaczy sama gra, to się da hmm. Co się grać. Sama gra, widać, że jest bardziej skupiona na player vs. enemy niż player vs. player I na się takie wrażenie, że to jest taki miks yy, trochę wzięty z, z takiego, z może niekoniecznie stary yy, Znaczy intro, który było z dzieje, które było z które było wcześniej sugerowało, że może, gara, może to być coś takiego związanego z trochę ze start w to jest start mm -hmm. wiadomo było czego oczekiwać, ale było ostatecznie Yy, gra, bardzo, gra mi się bardzo kojarzyła z Waterlands, bo polegała właśnie na. Yy, Zbieraniu broni. Nie o to mi chodziło. <śpisał> polegała bardziej na. Jezus, yy, yy, yy, uciekło? Y, Eksplorowaniu właśnie tego całego świata razem z, ze, swoją, yy, ze swoją drużyną mm -hmm. i wykonywaniu kolejnych zadań yy, i eksterminowaniu dużej ilości. No nazwijmy to imieniu, Grindowanie dużej ilości przeciwników. Choć fakt faktem no, nie widzę za bardzo tutaj jakiegoś... innowacyjności. Yy... Znaczy zacznijmy od tego, dla niej innowacyjne jest to, że to nie jest się nie dzieje w uniwersum fantazji. Ale czy to jest wystarczający właśnie innowacyjny element? To w pewnym sensie jest niższa, więc... Jest też podobno, jeszcze nie miałam okazji w ogóle się w to zagłębić, ale podobno są też... Jest już jakaś manga też przygotowana, można się zagłębić w sam świat czy w, sam, w, całą, w samą historię jeszcze zanim zagramy. To jest strasznie popularne czyli... można Tak, tak, danych, czyli ten element powiedzmy cross no, się gdzieś tam no, pojawił. No. Y no, ale to mówię, to, to z mojej strony tylko taka zajawka, bo się dostałam takiego maila, więc yy, nie miałam w zasadzie czasu jeszcze się z tym zapoznać, ale tak na szybko weszłam w internet. Yy, przeszukałam dobra? i jest coś takiego. Zainteresowało mnie to, jaki zespół stoi za, za, za tą no, grą. Takie przyklejanie zespół, który stworzył WoW, to jest bardzo popularna etykietka ostatnio. Nie no, na pewno to trochę nakręci z yy, przodu. W przypadku którzy robili pękile, yy, w Zespole Sztuki jeden. Tylko, że on też nie mówi tak, głośno, bo to lepszy, nie brzmi po prostu. Najlepszy przypadek jak Horizon 44, e, to e, też się reklamowało, że. Oni zaspalash... ludzie robili pańkilera, drzmienia i, w... i w ogóle. Ludzie... Wyszła z tego gra roku tak. w 2012. No, to z wstanie, tak, z wstanie to wstanie wstanie jest stałe powstanie warszawskie. Tak, to powstanie warszawskie. W sensie innowacji w tym roku to ma mieć premier, tylko nie wiem dokładnie. Czy w tym? Znaczy w tym, w, tym to okay. w 2013 ma mieć premierę, tylko nie wiem dokładnie kiedy e, Gra, która się przeplata z serialem Defiance chyba się tak mm -hmm. I e, Mamy, no, będziemy pomysłem. mieć możliwość zarówno grania, jak i oglądania serialu mm -hmm. I to ma się jakoś fabularnie Sobą no, opis jest bardzo ciekawy. Ja na, to, na, na ten projekt natknąłem się... O, kiedy ja mówiłam o no, no, komiksu? Czyli to był koniec września czy październik? Początek, Początek. Początek. Początek, tak. I dosyć to faktycznie ciekawie wygląda, zapowie, zapowiedzi są ciekawe, ale też się zastanawiam jak dokładnie, czy po prostu nie polegną gdzieś, bo jednak to jest duże przedsięwzięcie. Tak, jak to żeby... miało to wyglądać, może coś więcej? Tak, no, no, no, no, może tylko nie wiadomo, z, z opisów na, na stronie, która jest też dosyć pokaźna, miałoby to wyglądać tak, że oglądamy gramy w grę, ponieważ gra jest też takim światem w zasadzie MMO, to wydarzenia mniej więcej dzieją się równolegle z tymi, które obserwujemy w serialu. No, muszą pewnie troszeczkę wyprzedzać te, które się zadzieją w serialu, pewnie mają kilka scenariuszy przygotowanych. I w zależności od tego, myślę, że to będą proste jednak wydarzenia typu jest jakaś, jakaś decydująca walka i w grze właśnie tworzą się klany czy gildie, ktoś wygrywa i na drugi dzień czy za parę godzin w serialu widzimy tę samą walkę, z tym samym jakby gracze zadecydowali jaki jest jej wynik. Myślę, że to może pójść w tym kierunku, ale chyba nikt do końca nie wie jak. Myślę, Jak to, to, żywio, to nie będzie tak. dużo bardziej liniawe niż się wydaje. Tak? Myślę, że tak. No to jest Myślę, bardzo że... Zagranie, ponieważ <kłysy> e... żywotność takiej gry będzie uzależniona od żywotności e... serialu. A serial może być... Załóżmy, że stacja telewizyjna stwierdzi, że jednak nie jesteśmy zadowoleni z oglądalności. Kasuje z Firefox? Dokładnie. I kasuje serial... <mysy> kasuje serial, five five. Kasuje serial może nawet zanim, się zanim zostanie skończona emisja. I... No nie dowiemy się, póki nie, nie Tak znaczy. Takie też się będzie wiązać z tym, że w serialach amerykańskich jest coś takiego, że są sezony i potem jest bardzo długa przerwa, powiedzmy, mm -hmm. nie wiem, 7 czy 8 miesięcy i co w tym momencie, jak gracze potoczą, przejdą ten jeden sezon i a, fajnie, super, bawimy się, jest dużo walki i w ogóle przyszedł się z serialem, ale jak się skończy sezon serialu, to co dalej? Czekają 8 miesięcy na kolejny? No to trzeba odpoczywać w bazach. To będzie miało kilka filarów. Oprócz serialu i gry planują, czy, czy, już, czy już chyba wyszła powieść graficzna albo jest w przygotowaniu, jeszcze kilka innych, więc jeżeli one wszystkie będą równoprawne, to możliwe, że któreś z nich jakby przejmą ten brak, który powstanie na jakiś czas. Nie wiem, powiem szczerze, że myślę, że to jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne. to w jakiś sposób autonomiczne projekty mimo wszystko, żeby się obroniły w razie czego, razie... Żeby mogły I... istnieć samoistnie To znaczy, bo, bo ja nie, nie interesowałem się tym za dobrze, ale jak jest z Walking Dead? To chyba nie równo, szło, po prostu to nie jest ta sama nie, historia. To, to nie, jest to, jest to, jest to, historia. to jest zupełnie bestia. Historia, historia, historia jest inna. historia jest. Historia. historii. będzie mhm. grano, ale... e, Też nie do końca na podstawie serialu, tylko na podstawie Fłuch chyba dwóch po postaci to i to wygląda absolutnie tragicznie. Jest to jest pierwszy tydzień. Tak? tak. Pierwszy tydzień Walking Dead Survival, jest paskudny. Tak, ale wydaje, jak ty wierzymy, więc. <głosy> ogóle, wracając do defensy, sobie tak myślałam też, że y, od jakiegoś czasu jest naprawdę moda, nie wiem, czy to nazwać modą, ale bardzo popularne się stało transmedia. Ja co prawda nie miałam okazji tego obserwować stricte na przykładzie gier jako takich, ale byłam na dwóch konferencjach w tym roku, z Same, samej nazwy. Jedna, jedna to była po prostu Cross Media Forum, a drugie London Transmedia Fest. Tamtym głównym elementem jednak był film albo jakaś aplikacja internetowa, ale okazuje się, że jest naprawdę to, jak, szczególnie w Wielkiej Brytanii, jak grzyby podeszły, bo filmy, które wykorzystują siłę iluś tam platform, i, i tworzą aplikacje znaczy, rozmaitej części. W sensie nawet nie, nawet nie reklamy. Na przykład słuchajcie, no takie rzeczy jak yy... Przemy, przemyślę sobie, Jak zaraz jakiś Argie? przykład podam. Proszę? Jak ARG? ARG oczywiście też są jednym, często jednym z elementów, no bo to jest dosyć tak naturalne, że jeszcze no, do no, tego... Myślę, że to nie chodzi o to, że jest jakby tworzone jednym mm -hmm. uniwersum, mm -hmm. prawda? Tak, jest coraz większy taki... Chociaż w drugim sensu, jest mechanizm. Bardzo, bardzo ciężko jest to sprzedać jest tak naprawdę, bo na przykład na, na tym wydarzeniu, o którym wspomniałam, The Cross Media Forum, tam jest taki format tak zwanych pitch sessions, i ludzie z całego świata zespoły, filmy, z ze Stanów, z Europy pokazywały swoje transmedialne projekty przed tak, tak zwanymi redaktorami zamawiającymi. Więc było tam i Channel 4, był, było BBC, było, było jedno z większych, nie pamiętam teraz kto dokładnie, ale wydarnictwo brytyjskie. Generalnie ludzie, którzy mogliby zainwestować i wykupić dany format. Jest problem, jednak są to tak często duże projekty przytłaczające, że jest problem z tym, żeby znaleźć finansowanie tego typu. I Takie? chyba wspominałam też kiedyś przy okazji właśnie naszych spotkań o Clockwork Watch, to też jest jeden z tych projektów transmedialnych. W Łodzi, słuchajcie, na nasz, w naszej ludzkiej Szkole Filmowej jest zespół, nie wiem, co się stało z tym projektem, ale projekt się nazywa, możecie wgooglować, skateboat. Skateboard. I to właśnie był z założenia, miał być projekt transmedialny też. Oczywiście głównym komponentem był film, ale były też wydarzenia, miała powstać również gra na iPada, nie wiem, w jakiej to jest teraz fazie, bo tam pojawiły się problem natury finansowej. No ale tak właśnie na fali tego, tych, tych transmediów coś takiego jest, także zachęcam, żeby to w sobie właśnie sprawdzić. Tak to jest to, co teraz właśnie znalazłem. Właśnie. Dobrze, czyli skoro już to tak zaczęliśmy mówić o tych grach, które mogą się pojawić w 2013 roku, to macie jakiś taki tytuł, na który czekacie jeszcze? szczęście? Naprawdę jest niesamowity hate na tą grę, a ja jestem strasznym fanem serii i tak patrzę, grałem w demo, patrzę na materiały i ta mi się podoba, znaczy, podoba mi się stylistycznie, lubię Ninja Fury, który stoi za tą grą, Enslaved i Heavenly Sword i w i rozgrywkowo też jest naprawdę fajne. I kiedy premiera? 15. 15. 15 na konsole, 25 na PC, a jeszcze nie wiem, jaką wersję. Jeszcze się zastanawiam. Czyli to już takie. Już są recenzje, tak, 9 dopiero, więc. Mhm. Więc nie, nie, nie obawiam się o tą grę. Co tam jeszcze? Metal Gear Rising Revengeance. Z, tak. z podobnego gatunku w sumie. GTA V. Bo... Jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy. Nie wiadomo. A, to nie, ale, że, że... A, czy, mogą przesunąć. To jest z Rockstar. Hmm. Mogą przesunąć. Na marzec wychodzi Hartogles' Morrow, Starcraft 2. No, w końcu. Nie zapominajmy, że nic nie jest zapłucie na normopułowy 2013 roku, nie? Co jest. No, jest ciekawego? Mi się wydaje, że tutaj jest zaraz właśnie dla nowych konsol, dla nowych tułów. Ale nie, nie no. mogą, bo nie wydadzą od razu na trzy. Muszą zapowiedzieć te konsolę, bo to musi mieć pewien czas, a potem dopiero wypuszczą te konsol. Tytuły startować już są przyzwykłe. No, ale nawet jakie zapowiedzą, to dopiero w 2014, to już daleko przyszłość. A na ten rok, nie wiem, jeszcze jest e, Kills of War Jackman. Teraz yes, A ja z tych niszowych tytułów bardziej to czekam, co wyjdzie twórcom Terrarii z projektu Startup, który w maju będzie miał premierę. Nie będzie jakiś dalecy temat, nieco o A wiem już w ogóle, jak stoją prace nad Watchdogs, które też mają do lat. Wiesz serio, z nich nie usłownym okolicznym Symulator hackerów, to jest... Znaczy, a, tak, tak, tak. To. Jest projektu, że... Te wszystkie dechakowanie i Rayman Legends na no to Jak już mówimy o Łotwie, to tutaj się nie mylę. O, takie metody były już na pewno w tym roku. wiem, że zostało zapowiedziane, ale nie masz o czym tutaj rano. A mnie ciekawi Beyond Two Shows. Czyli na ten nagradek po to, Heaven Heavy taki Chyba tylko mnie. Nie, nie <grym> wiem. Dlaczego? Nie, znam no, nie znaczy, to zupełnie. Jest to, znaczy, powiem tak, że e, oni sobie wiedzieli tam grach powietrzny na 3 tak? Tak, tak, żeby, tak, tak. I tak, ten tak, materiał tak. na E3 w ogóle mi do nic nie przykładał. Bo makabieś nie miał też. Znaczy, bo makabieś nie pokazał takich nic. Nie wiemy tylko, że jest ten materiał, bo po to, żeby pochwalić się, że Dziwi mnie trochę, że nikt nie powiedział o nowej odsłonie przygód Lary. Kroft. Czyżby już Lara się. A, lara się. A, tak, tak, tak, tak, tak, tak, zaraz jest, jest, dla ciebie. <laughs> po prostu tak, kulturalnie krup, to przemilczaliśmy, bo ostatnio wyciekła informacji o multiplayerze i hmm. nie chcieliśmy tak. Hmm. Nie, nie, nie musimy niczego przemilczać. Myślę, że to. Ja nie Ale w najlepszym Tomb Braidera będę musiał zagrać, bo mam taką tradycję, że prędzej czy później sprawdzam każdą grę, w której występują... Od czasów Turoka mam taką tradycję, więc to Czy teraz jest dużo... butów jest ostatnio. Wcześniej było właśnie jakieś Mortal Kombaty. Teraz ma być ta Lara Croft, to ma być jakaś zupełnie inna, świeższa. Nie, nie ma być ale zdaje się. znaczy nie, to ma się but. Całkowicie jest całkowity O To ma jej pierwsza przytrona i... Jeszcze ktoś tam... Z tej samej mafii mówiło o jakimś całuniversie, że będzie to, ale to chyba jest bardzo, bardzo wczesne. Co powie w tym roku o odświeżaniu starych serii? A przed się jeszcze w Super Sonic Racing. No, serii. Majorze Infinite O! Majorze Kinfinans. Pamiętać, że ciekawe odświeżenie serii. Nasze znaczy, podobno mają jakieś problemy. Tak, ludzie powątpiewają, że no, to, to. To dobrze, idzie, bo dużo wysokoprofilowych twórców podeszło z firmy jest, da, ten, ten, ten ostatnich 3 000, w ostatnich trzech miesiącach. Nie wcisnąć, mówię, nie wcisnęli. nie jest To dobrze. nie było Ale podoba mi się, jeśli chodzi o to, że ten jest, jest inny niż poprzedni Bioshock. To dobrze, to dobrze rokuje, bo wydaje się być bardziej kolorowa i mniej taka... Takie dobre myślenie. Bardziej fajkowa, czy jakby złapać ten, aż tak po prostu nie doszedł do nas, a to jest Pamiętasz też pierwsze materiały z x ale tego pierwszego X-Coma to, Znaczy nie, pierwsze materiały były ciekawe, ale to, co później zaczęli pokazywać, właśnie wyglądało bardziej jak Bajaszak niż jak e były, Wyglądało jak Bajasz połączony z, każdą, z każdym dowodem szuper. Nawet interpys mi się wydawało z ogromny bardziej no tak, ale podoba mi się, że widać, że to jest zupełnie inna gra. Ustaliliśmy już chyba, że jednak nie mamy szans w, w nowym roku na nową konsolę, tak? No nie wiem, znaczy, się... znaczy jest lista szansa, że Xboxowi się uda, na, znaczy na się uda wyjść na Święta. Jeżeli by go zapowiedzieli na E3 i naprawdę przycisnęli kursorce, to technicznie rzecz biorąc go kursa nie wyjść na Święta. Ja... Znaczy ja jestem... Ja Może już z... te szanse są niskie, ale znaczy, nie jestem w... po to niemożne. Microsoft potrafi trzymać tajemnic. Jeśli bym się jakby... Jakby na E3 dowiedzielibyśmy się, że miałaby wyjść już dla Raterowie. To nie, zaraz za rogiem nie, tak że właśnie jak u tak listopad, żeby przez miesiąc sprzedać e, zapalonym fanom marki, a zostawić jeszcze drugi rzut produkcyjny na święta, żeby pod choinkę było w sam Tak, ale to jest nowe Tak jak ja mówię, że masz 100 może też, znaczy, utrzymać tajemnicę, możliwe, że y, taką staną może być już w produkcji. Jak było z nową wersją Pojawiło się nagle No pojawiło się nagle, na znaczy, no, tak, to było całkiem fajne I powiedz że kiedy jest zastępna sklepach? Jutro. To było fajne Zresztą to było bardzo stylu Apple, który lubi robić konferencje i no, dwa tygodnie później jest wszędzie Czy, Ale jednak można się Możemy się chyba zgodzić z tym, że to są małe szanse tak? No i znaczy jest jakiś taki, taki e, Szanse istnieją, ale są niewielkie Dlatego chciałam się zapytać Skoro ono e, na nową konsolę raczej liczyć nie możemy i tutaj się już pojawił wątek tego grania casualowego, które nazywamy niezaangażowanym. Czy to jest y, możliwe, że ten rok będzie naprawdę takim rokiem rozkwitu tego typu gier? Czyli A, gier... To mają No że dużo. Tu się pojawiła taka opinia, że, że one nie są takie interesujące. tak? to, właśnie chyba... to już swoją drogą, bo większość z nich jest dopuszczana, tak? Całkiem szybko, ludzie nawet nie mają się czasu na nich skupić. One też są projektowane tak, żeby starczyły to na. do szybkiej konsumpcji. Tak, szybka konstrukcja. Płacisz dolara, masz grę, grasz w nią 20 minut i idziesz do następnej. Nie gry. zgadzam się. Pierwsze znaczy, nie wszystkie są tak. Zaznaczam, że ilości też opierają się, znaczy się na tym, żeby wejść szybko, żeby ludzie. Także zainteresowanie jako ciekawostką pograli sobie trochę, a potem, żeby narzucić następny tytuł. No to jest paskut. Awesome. Tak, tak, tak przypadek, który ci wysłałam ostatnio z Wiggini która Gra o Wiggini w Bradoni już jest na drugim A mówiąc, chociaż. Tak, ja myślę, że w, w tym roku co się właśnie niedawno rozpoczął, to może być troszkę chyba jednego odejścia od tego takiego trendu robienia gry czy robienia gry głównie dla graczy, dla graczy okazjonalnych, to wystarczy spojrzeć na to, co zrobią oni z na przykład z Wii U już wspomnianego wcześniej, tak? Czyli zaczynają się pojawiać gry, nie typu tam jakieś, nie wiem, sportowe maty czy coś w tym stylu, tylko no, pojawia się Batman, pojawia się zombiu, tego typu produkcje, które mogą teoretycznie zainteresować graczy, którzy wcześniej na Wii tak patrzyli trochę z grymasa. I być może Platformy, które teoretycznie mogą się nam wydawać tylko takimi platformami nie wiem, dla gracza okazjonalnego, albo dla dzieci, czy coś w tym stylu, to smartfony. Jeżeli już się pojawiają reedycje znanych marek, czyli GTA, Max Payne chociażby, na, na Androida, to kto wie, może to pójdzie jeszcze jakoś dalej, tym bardziej telefony robią się coraz szybsze, coraz mają coraz większe możliwości. Może jednak ten rynek troszkę tak pójdzie w drugą stronę, że może ten kasualus się tak naprawdę trochę przejał. No, ale też nie powiedzieliśmy o konsole przynośnych, Mówiliśmy o smartfonach, o dużych konsolach, a konsole przenosne dzisiaj lepiej Może nie Vita, którą ja osobiście to. kocham, ale 3DS, który już lepiej się sprzedał już PlayStation 3. No ostatnie wyniki były takie, że Vita 2 miliony na całym no. świecie. 3DS 22. Miliony. Tak. I to jest to już naprawdę w ogóle tak. Może nie w Polsce też, bo jestem jednym na Polsce, wiadomo, stoi jak stoi. W Polsce jest podobno 17 osób, Szukam ich codziennie. <głos> <głos> 3DS -a? 3DS, Trzeba to, stworzyć to z 3DS-em? Z 3DS-em, ale nikt. To musimy się z nich pasować. Ale ja jeszcze ja nie udało mi się nikogo. <głos> No tak, pracując z tej Vita to jest bardzo dobry sprzęt. Jestem bardzo ciekaw co się z nią stanie w tym roku, bo na razie Vita jest, Vita jest trochę na wyjściowym, bo nie ma prawie żadnych premier. A co się, się stało z, z, z grami typu Augmented Reality na Vita? To są wie, Pojawiły się? Są tak, tak, tak, czy... Na 3D sie masz karty AR, no jest ich 5 dołączonych do tego zestawu mhm. i to jest taka fajna zabawka filmie. Pobra, Czyli w zasadzie nie ma w co grać, jeżeli chodzi o... No, ja nie mam. Jeżeli chodzi o duże produkcje. Jest trochę tego, ale... No sam sobie zerkałem ostatnio na listę gier wydanych na Vita no i mam trzy gry, które chciałbym zagrać. To jest Gravity Rush, bo jest interesujący w nowym IP, Jest YBOB 2048, bo lubię tę serię. I Co tam jeszcze było? Nie, Uncharted mnie nie interesuje, tak samo jak mnie interesuje mnie Call of Duty i Black Ops The Classified, tak samo jak mnie interesuje mnie Assassin's Creed Liberation. Nie no, trzeci, no trzecią grą, którą zagrał to jest Persona 4 Golden. bo to jest najlepszą częścią, znaczy najlepszą wersją tej gry i podobno jest całkiem fajna. Tak, jeżeli, dlatego, chodzi że je Vita, to, na jeżeli chodzi o Vite, to mnie akurat interesują te gry, które niestety nie pamiętam tytułu, ale gra w y, świat papierowy, że będzie można wprowadzić. To, to jest tak. jedyna gra, która ma wejść na Vita w tym roku, która mnie interesuje. No, to jest interesuje. taka gra, która rzeczywiście pokaże możliwości tej konsoli, tak? Mm -hmm. tam mi się podobało, że można będzie tak, że tam w finalki i wrzucić je do gry. To było bardzo tak, fajne. Albo że tak. z w tył konsoli, będzie można wpływać jak ten papierowy świat, no mi się wydaje, że to jest takie jakby już w pełnym wykorzystaniu możliwości, jakie ta konsola daje. Ale już Uncharted wykorzystywał świetnie. nie no pełnych e, akcji na w którym miałem kartę papieru i było powiedziane że to trzeba pod światło wziąć. Musiałem wziąć konsolę, pod lampkę, podłożyć się i wtedy pokazywała mi się dopiero, mm. mm. nie to mapa. Sprytne, wziło. sprytne. Znaczy, mi to, się podobało, ale znowu już 90% osób, których opinie na, te, na temat tej gry czytałem, no to wszystkie były mniej więcej takie, że to jest masa niepotrzebnych Pajerków, na przykład to, że musisz pocierać jak lenek, żeby coś tam odkryć, albo że musisz coś tam dotykać cały czas. On sobie jest Nie można oceniać w ręku, bo minikierka, która... Takie ale... rzeczy rozłączałem gracza mimo wszystko, jak, jak gracz robi to co robi tam skacze, biega. Nagle musi coś podpocząć, to jest w innym No, że to tak ułamie płynność gry, mhm. Ja myślę, że wszystko zależy super, do tego, od tego, jak taki element jest wprowadzony. Jeżeli on jest częścią świata gry, to myślę, że obroni się pocieranie, obroni się pod, podstawianie konsoli pod światło. Wszystko zależy po prostu, jak, jak jest zintegrowany z całą resztą. Trochę to może wymagać zwiększać imersję. Ja myśl, mnie by się to podobało na przykład. Nie Czy no, na przykład z, ale też wróćmy do większego problemu tego Uncharted czyli tego, że to jest Uncharted, ale przenośne, ale nie tak dobre bo to jest głównie zarząd przeciwkowicie w sensie, że robią e, gry, które są kopiami większych gier na PS3 ale po prostu w mniejszej formie, z mniejszym budżetem i trochę słabszych i to jest, tak jak Sony bardzo chciało zrobić z wity taką dużą konsolę, którą możesz wziąć ze sobą wszędzie tak? Wyszedł im efekt uboczny tego, mianowicie, że ona została zdegradowana do rangi takiej konsoli, na której są... jest to samo, co na dużych konsolach, ale gorsze. A czemu to się dzieje? Bo my lubimy to, co już graliśmy. Lubimy kontynuację serii, lubimy sequela. Gdy wychodzi nowy sprzęt i wychodzą same nowe tytuły i ja nie wiem, w co mam zagrać, to będzie yy, to jest na Uncharted, który już z nami kocham, niż jakiś nowy IP, jak Gravity Dirac. Ja, no, to jest, no, to jest... No, to jest do tego. No nie, na moje tak innowacyjny sprzęt byłby właśnie dobrym miejscem do taką dobrą ziemią, na której mogłoby wyrosnąć masa tych nowych IP, nowych interesujących serii, a zamiast tego mamy Call of Duty Black Ops The Classified, które jest trudno absolutnie straszne. I jak wita na znaczy Sony postawiło masę Bundy z Beatles i z tym Call of Duty na święta i mieli nadzieję, że tego sprzedadzą masę Tak się to prawie w ogóle nie sprzedawało, bo gra jest główniana gracze też nie byli zainteresowani I... I... <śmiech> a ja Pomyślałam sobie, że mówiliśmy o konsolach, mówiliśmy o grach a przypomniało mi się, bo mam na Facebooku koleżankę Małgorzatę w... Falk... Falkiewicz tak, Falkierów wydaje mi się w każdym razie ona jest znana z tego, że prowadzi blog Alter Granie. on troszeczkę folkowska sobie. Wiedziałam, że blisko jestem. W każdym razie u niej na Facebooku pojawiła się informacja o nowym magazynie tak, LAG. Tak, już czytaliśmy. No właśnie, więc to jest bardzo... chyba. Fajna i świeża wieść z, z końca roku 2012 Ja jeszcze nie miałam okazji przeczytać Muszę Ja też nie nastawiona do tego magazynu, ale jest no właśnie, to może, może hmm. skoro to Maria też miała go w rękach, może, może sobie porozmawiajmy. porozmawiajmy jest jest super super super super super Jak jest profil tego, tego magazynu? Akademicki czy bardziej... Cześć, ja to jest wsteczny z ambicjami, oceniła. Jest bardzo ciekawiej i przyjemnie wydany, co jest dużą różnicą w porównaniu ze systemem z Tak samo język jest zupełnie innego rodzaju. nawet nie wygląda mi na V-Action, bardziej na coś takiego, jak no, tego się znasz, to jest, 16, no, jest, to jest to jeszcze, jeszcze, jeszcze, w ogóle chyba nie można porównym ten... Nawet, wiesz co, tam bym tego nie porównywała, bo to, bo nie to, to ja jest to właśnie, coś w tym stylu? Tak, coś takiego jak jafnesy, jeżeli, jeżeli chodzi o poziom publicystyki, natomiast no designersko właśnie i edytorsko bardzo, bardzo jest elegancki taki bardzo A ten magazyn naprawdę... opowiadał o wszystkich platformach? Znaczy nie, on nie jest nie, o platformach, on nie. w ogóle nie jest o grach konkretnych, on nie jest o platformach. On jest znaczy, o kulturze G komputera. Grach to akurat z jednym wyjątkiem asasynskim dla bo hmm. do tam ma artykuł o Etiopii Konkretnie mhm. ale no to poza tak... tym opowiada bardziej o graniu jako... Czyli to jest coś, coś czego nam brakowało. Tak, to jest tak. To jest zbiór felietowych. Mhm. To jest 50 stron Tam publikuje czy na przykład Marcel Szpak, które przez... to bardzo ja ja przez... lubię. Przez... Także. Czyli pozostaje nam mieć nadzieję, że w 2013 roku ten magazyn się jeszcze bardziej rozwinie, tak? bo wiemy, że no to nie jest taka pierwsza próba, kiedy jakieś takie. Ja go z że na Facebook, podobno sprzedali 724 kopie, może już więcej. No chyba sporo, bo jeżeli nie mają dystrybucji? To, tylko w zasadzie w tydzień, tydzień tyle okay. sprzedali. Nie no, bo, bo, bo zdarzały się też takie interesujące inicjatywy i interesujące magazyny, które no niestety upadały po kilku numerach. Także no, złaże, nie jak tutaj być żółty e... prorokiem i jakby... Zin, tylko naprawdę z w dyłku, więc hmm. rzeczywiście hmm. trzeba wspierać. Tak. Nakład był Na do... 1000, prawda? Tak. Do... Akład jest 1000. się rozejdzie świeże rozejdzie... bułeczki. I już, już 800 zeszło z tego, mhm. tego skutu. Właśnie. Znaczy, 2, 3, 3 literów i Sprawdzimy zaraz. A, się, Tak jak ja patrzyłam, 724. Trzeba rezerwować, póki jest jeszcze możliwość. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednej technologii która się ostatnio zaczyna pojawiać i, i rozwi a szczególnie rozwijać to granie w chmurze mhm. Kiedyś o niej wspominaliśmy no, Serwis Gay Kai No, no a dzisiaj I, jest taki moment, że możemy Z, z to jest jedna ciekawa, tak przeciwko to wszystko Znaczy tutaj jest taka ta, e, taka.. Kai został przejęty tak? przez Sony Właśnie nie ma listy tych ten temat Yy, podejrzewam, że my się dowiemy przy okazji premiery przy okazji zapowiedzi 24 jest to dokładnie... Jak już to wtedy? Online Life zwinęło na latki On live nie to, to jest z drugiej strony Znaczy nie, On funkcjonuje, funkcjonuje Ale jest, ale tak Jakie szumne zapowiedzi były No ale z, po prostu On się nie sprzedało Znaczy, bo On nie zostało po prostu przez nikogo wykupiony, i po prostu wtedy będzie się w źródeł go bo jak sami tłumaczyli swoim postmortem, po prostu za dużo osób przychodziło i sobie testowało gry za darmo i nic nie było. Prawda jest taka, że grania w górze mogą być, mogłoby osiągnąć sukces, gdyby było traktowane jako dodatek, jako alternatywę. W sensie, tak jak z jakąś grą powiem, że z Deuseksem, tak? Z Deuseksem, z czym była afera, że. Z czym była afera, że w GameStopie wyjmowali tak, bo online na znaczy było miał tam swoją alternatywę. się bardzo podobał ten pomysł, dlatego, że. W czasach, kiedy GTA jeszcze normalnie funkcjonowało i można było tam grać, to uratowało mnie to przed zakupem trackmani Canyon, która jest straszną część. Tej dwójki? Tak To się trochę na to nastawiamy. strasznie... <śmiech> nie podoba mi się, po, po pierwsze ograniczyli się tylko do jednego typu planszy, czyli do tego tytułowego A po drugie, no tak, no, bo oddzielnie wydadzą każdą planszę, tak, tak trochę takie trochę naciąganie. a po drugie trochę zmienili fizykę jazdy i to już nie jest tak nie jestem tak Jeszcze ktoś ma może jakiś pomysł na taką No przecież inicjatywy, które powstały w ubiegłym roku, to chciałam zauważyć, że nasza inicjatywa powstała w ubiegłym roku. Może <tosłuchom> <Właśnie>, warto <tosłuchom> <z, tosłuchom> by było podsumować ten okres yy, prawda? tutaj wspólnych spotkań i zastanowić się nad jakimiś planami na przyszłość, może organizatorzy tutaj uchylą ją w no, ja osobiście chcę powiedzieć, że strasznie się cieszę, że takie, takie miejsce jest i czas, gdzie można spotkać się i porozmawiać inteligentnie o gramach. Także ono jest wspaniałe i bardzo Wam dziękuję za umożliwienie nam właśnie spotykania się. My też dziękujemy wszystkim, którzy tutaj się zbierają co dwa tygodnie, żeby porozmawiać. No bo wiadomo, że im więcej osób tym weselej, im więcej interesujących wypowiedzi, też tym lepiej. ja wiadomo, że sami raczej byśmy tutaj nie podbili świata. Nie chodzi o to, żeby między sobą tylko rozmawiać i cóż więcej. Widzę, że coś ciekawego się pojawiło. tak jeżeli chodzi o rozwijanie naszego projektu, no to mamy nadzieję, że będzie się rozwijał dalej. Tak, takim, co najmniej w takim kierunku, w jakim jesteśmy teraz, tak? Czyli regularne spotkania i, i z jak największą ilością osób, które mają ochotę tutaj podyskutować, czy nawet posłuchać. I, tak, no, myślę, że jest to stosunkowo młody projekt, więc trudno jeszcze jakieś takie dalekosiężne plany. Przedstawiać, ale proszę trzymać kciuki tak samo jak za to nowe czasopismo. właśnie kupujemy 7 <ś apologized> sztuk ze tak. Także zeszło 993. Znaczy zostało na Allegro 7 sztuk może jeszcze mają coś. To tak, że naprawdę trzeba się spieszyć. Tak, jak trzeba się spieszyć. Trzeba się spieszyć, nawet Tak, to macie To. W Polsce w tym roku. Ja Mały komputer światy. Co stało się? Znaczy, tak. Znaczy, trwałeś. Tak. Y, znaczy, myślę, że powinniśmy o dlatego że to oznacza y, monopol y, y, CD-800 i to jest X-Extreme. No, no w tej chwili też jest troszkę więcej. To, to jest sygnał, że y, prasa komputerowa w Polsce. W ja tej chwili faktycznie opada. No, ale to wszędzie w sumie tak jest. Są pisma, które mają naprawdę gigantyczne przebicie, a reszta tak pięknie. Za granicą też poumierały e, chyba Official PlayStation Magazine i Official Xbox Magazine Nintendo Power'u Power, Nintendo Power Bardzo fajna ostatnia opłatka w tak, wspólnotowaginesie. I zostają tylko takie albo niezastąpione magazyny typu Edge. Albo tak jest siłą przedbicia CD action czy no nie, Game Informer. Można znaczy, tutaj powiedzieć, że. Wszystko inne masz w internecie. Recenzje, filmiki, artykuły, no to i to nie wszystko, do mówi. tego e, aspekt związany z tym, że w tych magazynach były wydawane e, płyty z grami, które można było dzięki temu dostać taniej. No to, to w czasach kiedyś tak rozpozytniło Humble, Humble, Humble, no to no nie, też nie ma sensu. Zaniknęła troszkę, zaniknął troszkę ten segment z takimi właśnie prejatonami, dlatego lag tutaj trochę, trochę w nisze. i Tak, bardzo dobrze. w trochę bardzo dobrze, w nisze. I pewnie nikt nie, nie był. Ja też powiedzieć, że mi się strasznie lag kojarzy podczas czytania z Edge'a. To znaczy to wizualnie, to, Wizualnie, ale też... tak? To Jak Jak Jakiś no kompletowy. <grym Dziowy. grym> to jest komplement. No ale to kwestia tego, że kolejne czasopisma jakby w, upadają, bo tak to chyba trzeba nazwać. To też kwestia tego, że w ostatnich, no może nie w ostatnich 12 miesiącach, ale no nie wiem, bo jestem w tym takim okresie półtora roku, dwa lata, pojawiło się masę różnego rodzaju portali w internecie amatorskim, tak? I w, jest bardzo dużo. właściwie, żeby założyć taki portal, trzeba mieć jakiś tam powiedzmy nieduży kapitał, tak naprawdę zebrać jakąś grupę zapaleńców i jedziemy, tak? To jest tak jak świat gry działa. Przecież to jest... zebrać taką grupę osób to nie jest jakoś trudno, bo właściwie pisać o grach to każdy dzisiaj chce, tak? Każdy, kto się interesuje grami, chciałby być jakimś tam, nie wiem, dziennikarzem, który pisze o grach. I to nie jest taki problem. No to właśnie tego takich serwisów jest bardzo dużo, postaje bardzo dużo i też bardzo szybko takie serwisy padają. No ale to też jest kwestia tego w jaki sposób są prowadzone, tak? Bo... Przecież tak kończy się zabrał po prostu. Kiedyś tak. kupowaliśmy gazety dla informacji. Teraz mamy internet mamy już co chwilę. Nie musimy czekać cały miesiąc żeby wiedzieć, czy tam nie mm -hmm. Znaczy ja się szczerze przyznałem, że CD Action właściwie od jakiegoś czasu to kupuje, nie wiem, na recenzji jednego czy dwóch autorów dla naluzie, bo nie mi się szukać śmiesznych rzeczy w internecie tak naprawdę no i dlatego, co się czasami znajduje na płycie, czyli action Mac i, i gry No to już w, dla publicystyki i, no i już Masz przyzwyczajenie, <grym <grym i Tak, ja myślę, że przyzwyczajenie to chyba odgrywa dużą rolę no bo nie uważajmy, że raczej no, ten, ta strona publicystyczna chyba nie jest powalająca Czytajcie tak, tak, Technopolis! Nie. Tam strona, tam strona publicystyczna Myślę, że nie jest już Zapraszamy taka Zapraszamy wszystkich serdecznie Wygląda, tak, nie. wygląda i lekarz Ile jest po persystenci w sensie większość? Trzy no. strony czy No to i tak Trzy chyba strany. nie nawet wrosło, tak? Bo jeszcze do... Kiedyś było jeszcze więcej, było na wyższym poziomie. Tak, ale później był taki moment takiego zupełnego spadku, kiedy ta publicystyka prawie tam została wyparta przez, przez te recenzje, zapowiedzi. Czyli to, to... Widzicie, nie każdy może pisać o grach. Tak jest konkluzja. Każdy chce, tak? Pisać może, nie ale.. Każdy może. To każdy może, ale nie każdy powinien. Ale każdy może nie. <śmiech> Nie zacznijmy tego tematu, proszę. To jest już Mówiliśmy o tym przed świętami, chyba no wystarczy. Tak? Ale jak już tak chłopako dziennikarstwa grubego i skoro mówimy o tym, znowu wchodzimy na to, ten temat. Proszę, proszę to, bardzo, dzisiaj jest taki moment. Chyba ja o tym chcę powiedzieć. Mówicie <grymne> słynna opera Dorito Gate. Yy, to jest światło? Dorito Gate, Geo of Nile i Doritos Mountain View, czyli nie, to, była to nie, tak, nie taka smutna, ta tak, ja nie wiem, no. tak. Ta przybliż, znaczy, Tak. była taka, że GF już bardziej znałem nazwisko, Game Traders, recenzje, organizator VGA, okay. e, nagrał filmik reklamowy dla właśnie Dorito i Mountain Dew, że jak będziecie kupować te produkty, to będziecie mieli kody na dwukrotne doświadczenie do Halo 4 i przy okazji się wypowiadał na temat dziennikarstwa growego, no i ludzie podłapali ten temat, jako taka ostatnia cegiełka na murze, na którym wypisane jest korupcja tej, tej branży, że wszyscy, wszyscy biorą kasę, wszyscy sobie nawzajem wszyscy się nawzajem klepią po tyłkach i jakikolwiek, krytyk, jakikolwiek krytyka w branży jest zakazana branie pieniędzy od wydawców, że za recenzję jest pochwalane i tego typu rzeczy. No i wybucha z tego burza w internecie. Tak, nie wiem czy słyszeliście o yy, może to nie było jako wakacje, ale to był całkiem nieźle opłacony wyjazd na recenzentów w dziki. Komputer, to był Black tak. tak, to też Na recenzję, że jestem zaproszonych zaproszony do hotelu Jedzenie, alkohol, wszystko za darmo Żeby grali w to jest w ja ludzkie podejście, że ktoś na czymś zarabia Ktoś dzięki czemuś ma pieniądze, dzięki czemuś przekocha Co jest dla niego pasją To ludzie się od razu denerwują, bo oni by też tak chcieli a To nie jest ja do końca samo Myślę, że to jest nieetyczne no, to. to jest bardziej w ten sposób, że jak się ich zaprasza na takie takie duże wydarzenie jest alkohol rzeczy za darmo, mogą sobie pograć się czy luksusowo, to od razu wszyscy opisują, jak on to taganie jest super Jeżeli lube. ją źle opiszą drugi raz, A, nazywa, nie dostaną za Nie Niejako właśnie przy okazji The wow. Lintogame właśnie afera z Z Eurogamerem z... z... z... i z, też z tym, jak się nazywało, jak się to nazywa, nazywały? GMA to wszystko z... Media Awards. Tak czy... Znaczy z tym była taka afera, że w trakcie takiej imprezy właśnie branżowej był plebiscyt, gdzie ogłaszano dziennikarzy roku w Wielkiej Brytanii. Jak się w zamieniamy teraz, nie? To, nie taka rotka, taka to, to są wszystkie takie fakty, akurat. Bo <gamy> był, plebiscyc, był plebiscyc na najlepszych tam dziennikarzy biurowych w Wielkiej Brytanii podczas GMA 2012. Tylko problem był taki, że nagrody były organizowane i sponsorowane przez wydawców, a w plebiscycie najlepszych dziennikarze wybierali PR-owcy różnych firm i powstała też z tego taka mniejsza afera, że w trakcie imprezy powiedziano tym dziennikarzom, że jak puszczą tweety w Eter z tagiem GMA12 to będą mogli wygrać dajmowe PS3 i w ten sposób termowa reklama i, no. I społeczność wracając, się do nich spodobała Wracając do, do gier, które weszły w 2012 to mam takie pytanie co jest w środku sześcianu? Kuria City? Eee, chyba zdjęli w tej pory ze 100 i jeszcze dużo ich zostało. A ktoś wykupił te długie, To te... będzie zdjęcie w... dzieńcie Djęcie, Dzieńcie w newscast. Nie no, to będzie link do filmiku i w filmiku będzie powiedziane, jak zgarnąć nagrodę, to akurat wiadomo. Bo nie chcieli tego zostawić bezpośrednio w grze, bo inaczej ktoś mógłby zachować pili i sobie wydobyć tę nagrodę przedwcześnie. Ale tam jest link, który się ujawni dopiero odpowiedniej porze. Hmm taki nie pamięta tytułu ale wrzucacie coś do kominka i to się pali za chwilę wrzucamy nowe przedmioty a dostajemy monety, które kupujemy nowe przedmioty, które możemy spalić w kominku ale, ale końcówka jest najlepsza, bo końcówka Przedstawia całą fabułę tej gry, a fabuła, myśl przewodnia tej gry, to nie marnuj czasu na tę gry. Znaczy, to dobrze? było zawsze lepsze tam jakieś znaczenie bo... Znaczy, że ta gra trwa 5 godzin, mm -hmm. Ale przez 5 godzin właśnie polegając na tym, że wrzucamy rzeczy do kominka, podpalamy... I <grym> no, jak ta gra się nazywa? Vito Inferno. Diet Diet inferno Diet jak? Diet Diet inferno. Od ludzi też zrobili nic innymi, w no to była chyba taka gra, która była dosyć szumnie, szumnie że można powiedzieć o takich grze, tak, ale raczej nie takie... W grze spodziewano się tego, że to będzie kolejna World of Gun, tak. natomiast to nie było w tak. nie Przyznam szczerze, że sama byłam zainteresowana tak tą grą, dopóki właśnie nie przeczytałam, że jednak właśnie to polega na tym, żeby tam po to Prawda jest, no jest taka, że nikt się nie spodziewał, że, to, że ta gra jest w grą. <grym> no. Taki wewnętrzny żart po prostu. To, że trzeba za niego zapłacić tak, Tym bardziej. Tak, A ulega żart i nauczysz się. Więcej I nie uczaj za z morale <głosy> <głosy> Tak. Y Mówiliśmy teraz o nowościach i właściwie o tym, co nas zaskoczyło w, w 2012 roku. A jakieś takie odkrycie starszej gry? Ktoś po raz pierwszy zagrał w coś, co nie zostało wydane w 2012 roku i jest absolutnie zachwycony albo zniesmaczony. Też. Dzięki Wicie do Metal Gear Solid. Do bardziej może filmu niż gdyby, bo to jest kaczterki przerywane gameplayem ale gra jest niesamowita. Kto nie gra, nie żałuje, nie pan robi to ległości. Niesamowita historia. Czasami jest to początku. Metal Gear część jeszcze. Metal Gear Solid, bez Metal Gear. Nie, no. nie tak daleko. Właśnie jak już tak a propos co chcielibyśmy yy, zagrać w 2013 roku Ja chciałbym dowiedzieć się po 2013 roku czym jest Pan -y. No tak, a, ja To jeszcze to jest na wszyscy, ale chciałbym usłyszeć coś to. więcej na ten temat Nie, to z rzeczy które odkryłem w zeszłym roku i tak w sumie jeszcze dalej kontynuuję to Radiant Historia na PC, Nie jest bardzo stary, bo jest z 2011 oryginalnie jest w 2010, ale dopiero do Ameryki Europy, to się i Europy w 2011 jest całkiem przyjemne jest takim JRPGiem, który ma interesującą motyw podróżowania pomiędzy dwiema równoległym ścieżkami i osiami czasu i tam się zmienia coś w jednej i to wpływa na drugą i jest, jest ogólnie bardzo przyjemne To ja z, trochę się Rozczarowałem to trochę za mocne słowo, ale trochę e, czegoś innego spodziewałem się po grze Limbo. Limbo jest pokaz... mocno w naprawdę bardzo mocno. Eee, się. Z grze, się. E, znaczy ta gra, ja wszystko rozumiem, tak jest bardzo fajnie zrobiona i, e, i gratulacje należą się twórcom, ale mam nadzieję, że ta gra będzie bardziej większym wyzwaniem, że będzie tam więcej pułapek, więcej przeciwników. Natomiast... Ten pułapek jest całkiem sporo. I nie tak jest tak łatwo. Bez przesady. No, to, to ona jest tak zrobiona unikalnie: jest jedna połowa po prostu zrobiona, jest... i. A, a do końca. Dużo rzeczy? pracy, Ta, dużo treści i się, tak to się tak tak, tak. To, jak to się <trujne> mówi o tym, że y, teraz każda platforma to jest gra w limbo. No, to to I to jest bardzo rażące. Nie rażące. No, w porównaniu z, z platformówką polskiej firmy, <trujne> która wyszła dużo wcześniej, czyli tak ten pazur, to kap kapitan Pazu jest lepszy. Kapitan Pazu nie myslec w Znaczy nie, jest do Polski. Tak. Nie jest, Nie jest w Polsce. Prosto w dzieciństwie, w której dzisiaj wybrano. Rujnujemy tutaj. na kapitan Pazura powstawała, owszem, w Polsce, powstawała w Techlandzie. Ale powstała. Nie, nie, powstała. Tak, który na tym, że już przed premierą skończył w... się czas licencji, więc całkowicie przebrandowali gena na jak powiedziałem, ten kapitan Nikita, czy jakoś ktoś z coś w ale ale zupełnie coś zupełnie innego, ale to, właśnie ta gra, to pierwotnie miał być Kapitan Pazor 2. Ale Kapitan Pazor 1 nie powstał. Ale to nie te Cloud. Tak, ja myślę, że to jest wątek, który o, o którym warto pomówić też w filmu Na spotkanie. Tak, na następne spotkaniu <grym> zupełnie można się z tym wątkiem. Tak, tym pazurzem, wątkiem chyba zakończymy nasze podsumowanie już. Chyba, że jeszcze ktoś ma coś ważnego do powiedzenia. Chciałby się podzielić ze wszystkimi jakimś odczuciem. Coś mu przychodzi do głowy. A no tylko jedna rzecz, że bardzo mi się podobają reedycje, wtedy mogę wrócić do starych tytułów, które wcześniej bym nie zagrał, tak jak Metal historii Czy leby nie wracać w jak Silent? Yy, to prawda, znaczy, tak samo jak yy, właśnie kolega tutaj, ja yy, miałem wreszcie okazję zagrać w... Tak właśnie, a propos tytułów, które mieliśmy poznałeś, starszych tytułów, które poznaliśmy w tym roku, to wreszcie miałem okazję zagrać w trzeciego Metal y Gear Solid, do którego podchodziłem naprawdę ile mogłem, ale znaczy bardzo długo podchodzimy do tej gry, ale przez to, że nie posiadałem PlayStation, to było bardzo trudne, a przez to, że wyszedł właśnie HD Collection, to by zastanowienia kupiłem od razu wersję na Xboxa. I to był właśnie moment, kiedy mogłem tę grę poznać i, i nie dyżą mnie każdej godzinę przy nie Jeśli chodzi o reedycję HD, to Siriusa. Z reedycji HD to Devil May Cry 1, ale tak jak mi mówiono, że to jest jakaś super gra, tam kamień milowy w swojej kategorii, to jest straszliwie toporna i wcale nie jest taka ładna, i wcale nie jest taka fajna. Głas milowy może Jest to... Trochę mnie zawiodło, ale ja ją zmęczyłem. Kamień <grym> Tak. Bardzo HD. On <głos》głos》> tak prostu, ciągle ciągle, tak, tak, kapitan Pazłot do nas powraca. Tak. A wy na bieżąco jesteście z datami ICO i Shadow, to było jeszcze w poprzednim, poprzednim roku? 11 czy 12? Wyszło te, te rewizy. A tak, to jest 11. Ja w, w to grałem, ale no jakoś się nie, nie wtrącałem. Słyszałem, że to są legendarne gry, podbuchałem, ale, ale nie, nie, nie przebrnąłem po prostu przez to i zacząłem myśleć. Myślę, że jeszcze, jeszcze będę miał pewien czas, na ja. czas na Drugie podejście. Przez z takich ciut świeższych tytułów, no to ja jestem akurat z, zauroczony Alice Madness Return. O, tą Przez tą to jest kwestia tego, że y, byłem wielkim miłośnikiem pierwszej części, w której co prawda grałem jako dzieciak, ale strasznie mi się to podobało. Natomiast no, teraz, kiedy gram, to sobie te różnego rodzaju smaczki y, kulturoznawcze wyjada i naprawdę, jeżeli ktoś, ktoś ma okazję, no to, to polecam, bo mi się strasznie podoba, natomiast ze starszych gier i takich powrotów trochę, no to Resident Evil Code Veronica, który dla mnie wydawał się taką, no, rezydentem wzorcowym przez, przez długi czas i teraz ostatnio sobie do niego wróciłem, grałem i... I, I polecam też, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji. Szczególnie na Dreamcast. Szczególnie na Dreamcast, <laughs> zaraz, to, to, to jest to... chyba jeszcze bardziej niż obecnie. Jeżeli o, że nie ktoś nie ma Dreamcast, to po prostu, jeżeli ktoś ma Dreamcasta i nie ma Resident Evil kod Veronica na Dreamcast, no to moim zdaniem nie powinien się uważać fanem Dreamcast. <laughs> okay. Czy nawet pełnoprawnym posiadaczem. To jest jakby tak, są tak, Kolejny kod wątek. kod Veronica, Just Set Radio, Crazy Taxi, Szenio. Koniec. Naszej... Złota e -delfin, piątka? Tak. E -delfin, A, i, przepraszam, ekodelfin e e jeszcze. Tak. Gra bardzo relaksująca, wspaniała na tak, odstresowanie. No, tak, to, to, to, to, to jest też taka gra na kryzys, żebyś tak trochę... <gryzys> <grusła>, Odpłynarczy. <relaksowa, gryzys> nie, nie tylko gospodarczy. Każdy, każdy właśnie. Każdy, każdy, każdy, każdy, każdy, każdy, każdy, każdy, każdy kryzys, ekologiczny, ekologiczny też. z delfinem i kapitanem. Z ale zanim jeszcze jest taka ważna inicjatywa, która się e, narodziła już, parę lat temu, tak? Ale, Trzy, bo my cztery, myślę cztery, o same Game Party, a. które odbędzie się 12 stycznia. 3.5 3.5 Trzy, Trzy, Także zapraszam wszystkich serdecznie. Będzie można również wysłuchać wystąpień, pograć oczywiście, co pewnie też jest taką atrakcją niemałą. E, i, i, I nie wiem, może jeszcze ktoś ma coś do dodania? No ja. Jest... Godzina 18.00 Pexe. to jest Pomorska 41. Eee, łódź, oczywiście. łódź oczywiście, jak najbardziej. Zaczynamy, jak już chyba wspominałam, o godzinie 18 i będą różne panele. Eee, prezentowane Czy panel będzie studentów. No jeden? I dowiedzieć tak. się, co z grami ma wspólnego kulturoznawstwo UEL? Tak. tak, specjalność nowe media szczególnie i w ogóle w samej gameparty.pl. tak. Bardzo ładna odgazana. strona, także polecam, żeby na Nie się kojarzy z The jest zawsze to zawsze będę do wszędzie mówiła. Jest Facebook to, to lajkować. Ja, znaczy naszego też. Naszego też. Akademicznego. Tak, wszystkie, wszystkie, wszystkie rejsbów. Tak. i akademicznego. No, medialnego, jeżeli jest. jest nie nie ma, wiem, czy nie jest ma. Dziękuję wszystkim za spotkanie.